Minęła 20. tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Prokuratura rozważa wniosek o tymczasowy areszt. Kolejny oszukany metodą na pracownika banku mieszkaniec Mrągowa stracił ponad 90 tysięcy złotych. Z mężczyzną za pośrednictwem kamerki internetowej skontaktował się oszust przebrany w policyjny mundur. Aktorka Anna Seniuk odsłoniła swoją gwiazdę przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Prokuratura prawdopodobnie złoży wniosek o tymczasowy areszt mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Podejrzany usłyszał zarzuty i przyznał się do winy, o czym informował rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. W tej chwili 57-latek stoi pod zarzutem popełnienia przestępstwa z artykułu 177 paragrafu 2 kodeksu karnego. To jest spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za co grozi odsiadka w więzieniu od 6 miesięcy do 8 lat. Posiedzenie w sprawie aresztu najprawdopodobniej odbędzie się jutro. Przypomnijmy, poseł Łukasz Litewka zginął wczoraj w wypadku, został potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. W aktualnościach teraz przenosimy się za ocean. Stany Zjednoczone wysyłają do Pakistanu specjalnego wysłannika Stevea Witkofa i doradcę prezydenta Jareda Kushnera. Według telewizji CNN, wysłannicy Donalda Trumpa mają reprezentować Waszyngton w rozmowach z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Arakcim. Wizyta Arakciego w Islamabadzie była pierwotnie planowana jako dwustronna. Irański minister miał rozmawiać z pakistańskimi przywódcami, a nie z Amerykanami.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 Gdyby rozmowy wyraźnie postąpiły naprzód, wiceprezydent będzie gotów natychmiast polecieć do Islamabadu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ponad 90 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Mrągowa. Padł ofiarą oszustwa na pracownika banku. Do 40-latka zadzwonili oszuści podający się na przed... za przedstawicieli banku. Przekonali mężczyznę, że jego pieniądze są zagrożone, bo ktoś chce wziąć kredyt na jego dane. Aby uwiarygodnić całą sytuację z mężczyzną za pośrednictwem kamerki internetowej skontaktował się oszust przebrany w policyjny mundur, który potwierdził, że środki na koncie są zagrożone i trzeba je zabezpieczyć. Mówił aspirant Rafał Syczew z Mrągowskiej Policji. W następnych rozmowach oszuści nakłonili 40-latka do wykonania dwóch przelewów na wskazane konto. W ten sposób mężczyzna stracił około 93 tysięcy złotych. Policjanci szukają teraz oszustów, grozi im do 8 lat więzienia. To są aktualności jedynki. Papież Leon XIV sprzeciwia się błogosławieństwu par jednopłciowych, które zapowiedział niemiecki kardynał Reinhard Marx. Biskup Monachium i Fryzyngi dołączył w tym tygodniu swoją diecezję do innych niemieckich, których duchowni chcą większej otwartości na katolików w związkach homoseksualnych. Do zapowiedzi niemieckiego kardynała papież odniósł się na pokładzie samolotu, którym wracał do Watykanu z Afryki. Stolica apostolska rozmawiała już z biskupami niemieckimi i przekazaliśmy, że nie zgadzamy się z formalnym błogosławieństwem ...par homoseksualnych, ale nie wyłączamy par w nieregularnej sytuacji z błogosławieństwa, którego ksiądz udziela na zakończenie mszy, czy papież na zakończenie dużej celebracji. Wtedy błogosławimy wszystkich ludzi. Powiedział Leon XIV. Papież zaznaczył, że bardziej niż seksualność uwagę powinny skupiać dyskusje o innych obszarach moralności. Wskazał tu na sprawiedliwość, równość i wolność, w tym religijną. Obok diecezji monachem i fryzyngi dopuszczalność błogosławieństwa par homoseksualnych z zaznaczeniem, że nie chodzi o sakrament małżeństwa. Ogłosili biskupi Trewiru, Stuttgartu i Limbergu. Kilka niemieckich biskupów wykluczyło taką możliwość. Adam Górczewski, Polskie Radio. Na koniec Łódź. Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych, Anna Seniuk, odsłoniła swoją gwiazdę przy Piotrkowskiej. Artystka wspominała swoje pierwsze wizyty w Łodzi. Łodzi się spełniają marzenia. Ta Łódź. Ja od dawna mi towarzyszy. Oczywiście, kiedy nikogo z Państwa nie było na świecie, to ja tu jeździłam z Krakowa. I pierwsze wspomnienie z Łodzią. Uwaga, wysiadać koluszki. Bo to było jedyne połączenie z Krakowa przesiadka w koluszkach. Pani Ania jest nadal piękna i młoda i nic się nie zmienia. Zapisane w kalendarzu już specjalnie, żeśmy przyszli. To jest moja idolka i największa polska aktorka. W dorobku Anny Seniuk jest ponad 60 ról filmowych i serialowych oraz liczne kreacje teatralne i radiowe. Największą popularność przyniosła jej rola Magdy Karwowskiej w serialu 40-latek. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, czas na sport. Walcząca w kategorii do 57 kg Magdalena Głodek-Liszewska wywalczyła złoty medal zapaśniczych Mistrzostw Europy. W finale Polka wygrała z Turczynką Elwirą Sulejman 5 do 1. A startująca w kategorii 53 kg Roxana Zasina przegrała walkę o brązowy medal. W pierwszym dzisiejszym meczu 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Zagłębie Lubin przegrało z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1 do 2. Na gola Marcela Reguł odpowiedzieli Damian Hilbricht i Iwan Durdow. Brugbet wciąż ma szansę na utrzymanie się w ekstraklasie. O 20.30 mecz wicelidera Jagiellonii Białystok z trzecim w tabeli górnikiem Zabrze. Mimo, że od wyłonienia ostatnich uczestników piłkarskich Mistrzostw Świata minęły już ponad trzy tygodnie, wciąż w przestrzeni publicznej pojawiają się spekulacje mówiące o tym, że Iran nie zagra w turnieju z powodów geopolitycznych i toczącej się wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Liczne medialne spekulacje, m.in w BBC czy The Athletic sugerowały, że w takiej sytuacji odbędą się dodatkowe baraże. Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, tłumaczy, że to FIFA decyduje, kto uzupełni stawkę finalistów w awaryjnych sytuacjach. Na pewno nie jest to kwestia zgłoszenia się czy jakiegoś swojego akcesu, bo na pewno FIFA nie zareaguje, nawet jeżeli byłoby jakieś potencjalne miejsce czy jakaś procedura, którą można byłoby uzupełniać skład tych finalistów, to na pewno to nie będzie na zgłoszenie. Na dzisiaj Polski Związek Piłki Nożnej żadnej oficjalnej informacji z poziomu FIFA nie, nie otrzymał. E, oczywiście jesteśmy gotowi na każde rozwiązanie na każdą propozycję pozycję, ale ale ale tak jak mówię nic takiego nie miało miejsca. Mistrzostwa Świata odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca. I jeszcze jedna informacja. Tałant Duj-Szebajew nie jest już trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. W kończącym się sezonie Kielczanie pozosta Kielczanom pozostaje już tylko walka o Mistrzostwo Polski. Żółto-biało-niebiescy z rozgrywek Ligi Mistrzów zostali wyeliminowani w 1-8 finału. W półfinale Pucharu Polski przegrali z Wisłą Płocka. A decyzję trenera tłumaczy prezes zarządu klubu z Kielc Paweł Papaj. Trener podjął tę decyzję w przekonaniu, że drużyna potrzebuje nowego impulsu, który pozwoli jej skutecznie rywalizować w najważniejszej części sezonu. Po długich, kilkudniowych i wnikliwych rozmowach razem zdecydowaliśmy się zakończyć współpracę. Decyzja ta zapadła z pełnym zrozumieniem motywacji trenera oraz w poczuciu obu stron odpowiedzialności za dalszy rozwój klubu. Drużynę do końca sezonu poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Krzysztof Lijewski. Pogoda. Wieczorem i w nocy możliwe słabe opady deszczu na wschodzie Polski. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus dwóch stopni. W większości regionów noc będzie jednak znacznie cieplejsza. Zobaczymy od 3 do 6 stopni na plusie. A teraz czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Jest ważna do jutra, do godziny siódmej. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy z nad Wielkiej Brytanii i Niderlandów powoli słabnie. Zatoka niżowa z północnej Skandynawii przemieszcza się na południowy wschód. Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Zatokę Pomorską oraz przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy i Wybrzeże Środkowe. Tam wiatry z kierunków zachodnich 3 do 5, wzrastające na 5 do 6 w porywach do 7-8 w skaliboforta. Stan Morza 2 do 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 7 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny do północno-zachodniego skręcający na południowo-zachodni 2 do 4, wzrastający na 5 do 6 w porywach do 7 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 5 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 4 do 5, wzrastający na 6 do 7, w porywach do 8 w skali Boforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 3, wzrastający na 4 do 5, w porywach do 7, w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 8. Wzrastający na 6 do 7 W porywach do 9 w skali Beauforta. Jedynka Polskie Radio Reklama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 Komplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Sen. zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela pomaga odprężenie. Wyciąg z nie wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama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 czy to lubię. Martyna Podolska zapraszam Jedynka. To jest radio. Autopromocja 2013 Suma polityczna. Suma polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. W naszym studiu są nasi publicyści. Grzegorz Osiecki, również z WPPL. Dobry wieczór. Agata z również z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór. Sylwia Białek. Polskie, to, radio. Dobry Polskie radio, dobry wieczór i wsparcia międzynarodowego udzieli nam dzisiaj Michał Strzałkowski z redakcji Międzynarodowej Jedynki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jesteśmy Karol w takim... tak zwykle mówił, Jacek Czernecki, O właśnie, prawda? który dziś niestety nie może być z nami, ale na pewno ale... nas słucha, podobno jest w trasie, pozdrawiamy. Nie wiem, czy zauważyliście, teraz jest taki czas w pracy, w którym się należy zastanawiać, czy ktoś ma alergię, czy jest chory. Wszyscy jakoś pociągają nosem, ale zawsze tłumaczą, że to niby jest alergia, ja im nigdy nie wierzę. Ja nie mam ani alergii, ani jestem chora. Ale wydaje mi się, że to jest... Idezie, bardzo dziękuję. Zagradaliśmy temat. Zagradaliśmy temat. Wszyscy jesteśmy tu zdrowi. Ale trochę wiąże się, wszyscy są zdrowi, nikt nie kicha. Natomiast to trochę wiąże się z naszym pierwszym tematem. Dlatego, że od kilku godzin w redakcji zastanawiamy się, czy premier Donald Tusk to starał się uczulać, czy też mówił o pewnym poważnym stanie. Już mówię o co chodzi. Premier udzielił wywiadu w Financial Times. I tam powiedział kilka zdań, które obiegły światowe media. Dosłownie. Światowe agencje cytowały jego wypowiedzi po pierwsze, a propos tego, że Amerykanie, no właśnie, poddawał wątpliwość, czy Amerykanie będą lojalni wobec Europy w przypadku rosyjskiej agresji, A po drugie, i tutaj już będę cytował, mówię o perspektywie krótkoterminowej raczej miesiące niż lata. To mówił o perspektywie rosyjskiego ataku na kraje członkowskie NATO. Skąd taka wypowiedź? Premier trochę tłumaczył to podczas szczytu unijnego na Cyprze.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 rzeczywiście Rosja w ciągu, w perspektywie miesięcy przygotowuje się do kolejnego ataku? Czy to była publicystyka ze strony premiera? Znaczy, Ja myślę, że to była publicystyka ze strony premiera i że on rzeczywiście chciał wstrząsnąć, tylko e, pewnie nie społeczeństwami europejskimi, tylko raczej decydentami w, nie w za krajach europejskich. No, zastanawiam się nad tym, dlatego, że podobnej retoryki używa też co jakiś czas prezydent Ukrainy Władysław Zełenski. On się tak podobnie wypowiada, że w ocenie ukraińskiego wywiadu, ukraińskich analityków, ukraińskiego dowództwa Rosji może być gotowa w ciągu właśnie nie lat, tylko miesięcy do uderzenia na kraje NATO i na ogół on ma dość jasno na myśli, że tu by chodziło o kraje bałtyckie, no bo to jest ten kierunek, który Rosjan zawsze najbardziej interesował i który Sojuszowi Północnoatlantyckiemu byłoby najtrudniej bronić no z bardzo wielu różnych powodów. Natomiast już kilkakrotnie i to było wręcz jawne i, i otwarte władze krajów bałtyckich apelowały do prezydenta Ukrainy, żeby nie stosował tego chwytu, bo to wywołuje rzeczywiście panikę w krajach bałtyckich. Więc no wydaje mi się, że te słowa są bardzo, bardzo mocne. Ja tylko przypomnę, że Rosjanie na razie nie są w stanie zdobyć pokrowska w, w, no w właśnie, przesuwają się o metry, jeżeli już na froncie ukraińskim. A nawet ostatnio Ukraińcy trochę ich odepchnęli. Agata Kondzińska. Ja patrzyłem przypominam... właśnie na telewizję informacyjną, tylko ci powiem, gdzie był pasek Tusk, atak Rosji za miesiące. To może stresować ludzi. No może stresować, ale rzeczywistość jest, jaka jest i to, że ona jest przedwojenna i ten czas jest przedwojenny, to nie pierwszy raz mówi Donald Tusk. Wydaje, pamiętam taką wypowiedź generała Grynkiewicza chyba z NATO, który powiedział, że rok 2027 może być tym, kiedy Rosja uderzy na kraje członkowskie NATO, prawda? Pamiętacie, była taka wypowiedź. Później premier... Powiedział, że e, nasz wywiad ma podobne i zbliżone informacje. Wydaje mi się, że Tusk na tyle jest doświadczonym jednak politykiem, który e, wie dla kogo, komu udziela wywiadu, wie jaki potencjał niosą słowa premiera, że... E, Niestety tego bym nie chciała, ale myślę, że jakieś informacje wywiadowcze może mieć, skoro zaryzykował taką tezę. To jest dla mnie fundamentalne pytanie, Grzegorz Osiecki. Czy my mówimy o informacjach wywiadowczych, które powoli stara się przekazać premier? Czy my mówimy o tym potrząsaniu, czyli o takiej wypowiedzi, która ma sprawić, żeby europejskie kraje wzięły się w garść i żeby nie było tego ataku w perspektywie miesięcy? No tylko, czy tylko europejskie. Natomiast po pierwsze no, może być jedno i drugie, bo absolutnie. Absolutnie zgoda z Agatą, że ten Tusk z jakiś czas jakby ta melodia wraca tak i podbija wypowiedzi zagraniczne albo mówi o tego typie za o zagrożeniu. Zawsze jest tak, że w takich przypadkach rząd może jakoś tam liczyć na efekt flagi. Jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to zgoda, że Rosjanom idzie. Ostatnio jak pod górę Ukraińcy trochę się przegrupowali. Ostatnio mieliśmy Zeleńskiego, który chwalił się tym, że armia ukraińska zdobyła jedną z rosyjskich pozycji tylko i wyłącznie za pomocą dronów, bez w ogóle Tam użycia. Tam Rosjanie mają trochę problemów z łącznością żonierzy, żonierzy, w ogóle z rozpoznaniem ostatnio. No tak, no bo jakby zaczęli ich atakować bardzo celnie Ukraińcy. Natomiast no, y, cały czas gdzieś tam są takie scenariusze, że po pierwsze, Rosja, przemysł y, wojenny Rosji non-stop jest rozwijany armia jest szkolona, chociaż pewnie jakby pojawiają się, być może już pojawiają się pierwsze kłopoty z poborowymi. Natomiast pytanie, co Rosja chciałaby osiągnąć, no bo frontalnie nie stać jej na konflikt z NATO, taki konwencjonalny, no ale możliwe, że chodzi po prostu o rozwłóczenie i o zrobienie takiego bałaganu, czy no już nie, nie powiem ostrzej, no to, bo cały czas ten scenariusz, jakim była mowa, no to właśnie, nie wiem, wtargnięcie pod jakąś fałszywą flagą oddziału gdzieś do, na przykład do Estonii, były typowane już konkretne części Estonii. Narwa tam, no, na przykład. No właśnie, prawda? Nawet Więc jakby nie możemy, nie możemy tego wszystkiego wykluczyć, ale to, co jest istotne, że jeżeli zadaniem Tuska miało być zaalarmowanie Europy i wstrząśnięcie, to jednak bardziej jakby ostrze tego wywiadu jest wymierzone w Trumpa, a nie w Europę. Sylwia Białek, jeżeli chodzi o ten możliwy a tak, o którym tutaj dysk dyskutujemy w perspektywie miesięcy. Spotkałem się z, taką, z takim wyjaśnieniem ze strony ekspertów, którzy dziś wypowiadali się w radiowej jedynce, że my niekoniecznie mówimy tutaj o pełnoskalowej inwazji, tylko, na przykład, obszerny cyberatak, albo prowokacja, tak jak mówił Grzesiek, albo, na przykład, jakieś testowe, w cudzysłowie, uderzenie w strategiczne miejsce i oczekiwanie na reakcję. I moim zdaniem eksperci po pierwsze mają rację, dlatego Donald Tusk wypowiadając takie słowa, na przykład, gdyby, gdybyśmy za rok, na przykład, pytali, no jednak się nic nie wydarzyło, to premier by powiedział, prawda, że samolot naruszył przestrzeń powietrzną, albo, prawda, że dwa drony się pojawiły. No nie, nie, czy coś nie, jednak On mówi o, o zagrożeniu wojennym, tak, znaczy. Tak, o, o używa. używa moim zdaniem to jest używa w dzisiejszych czasach, co my nazywamy wojnę. Tak, ale rzeczywiście używa mocnych słów, używa wyolbrzymienia i moim zdaniem właśnie, zgadzam się z Grzegorzem, że to było adresowane nie do państw europejskich, tylko tak naprawdę do Stanów Zjednoczonych. Znaczy, skoro... mhm. Paradoksalnie wydaje mi się, że to było adresowane właśnie do państw europejskich, bo Tusk próbuje tu się przedstawić jako lider takiego jakby kogoś, kto stawia do pionu Trumpa. Ale Putin już który, który próbuje postawić Europę. Mówi e, krótko Putin. po spotkaniu tak. z Macronem, który też tak. często się stawia w roli tak, tego, który to próbuje chodzi. Amerykanów stawiać. Te, ten wywiad się pojawia nie. w tym momencie, gdy odbywa się e, szczyt e, na Cyprze w Nikozji e, i poświęcony jest kwestią to nie jest, prawda... To nie jest przypadkowe. Nie nie do do kolejnego... i, my, my, dzięki temu ze szczytu tak naprawdę co zapamiętamy, zapamiętamy wywiad do nas. Zawsze jest też element polityki wewnętrznej jasne. Musimy przechodzić do kolejnego tematu, tylko jeszcze krótka odpowiedź strony amerykańskiej, bo ona już jest. Anna Kelly, specjalny asystent prezydenta USA powiedziała tak, prezydent Trump Zapytana o ty słowa Tuska. Prezydent Trump wyraźnie zakomunikował swoje rozczarowanie postawą NATO i innych sojuszników. Stany Zjednoczone utrzymują w Europie tysiące żołnierzy, a mimo to prośby o wykorzystanie baz wojskowych w celu obrony interesów USA spotkały się z odmową. Niczego nowego nie ma. Ale ambasador oświaty. Stanów Zjednoczonych Tom Rose akurat we wpisie na X stwierdził, że Polska jest lojalnym sojusznikiem. To, to raczej do Hiszpanii, do Włoch były te przytyki, tak, które mówiła na Kary. tak. Oby. A czy naszemu bezpieczeństwu służyłoby odtajnienie aneksu do raportu WSI? W ten sposób gładko przychodzę do kolejnego tematu. Zapowiedział to w tym tygodniu prezydent ustami swojego rzecznika Rafała Leśkiewicza. Celem nie jest eskalowanie sporów, ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. Przypomnę, dokument z 2007 roku. Jego głównym autorem był Antoni Macierewicz, a... Różnie spekuluje się o tym, co tam jest. Niektórzy mówią, że jest tam m, informacja o genezie mafii, o handlu bronią, o inwigilacji polityków itd. Tak tak e, ze strony koalicji reakcje różne. Tomasz Siemoniak mówił, że tyle czasu minęło, że to raczej nie będzie polityczna bomba. A były prezydent Bronisław Komorowski uważa, że jest bardzo konkretny powód, dla którego ani on, ani Lech Kaczyński, ani Andrzej Duda tego po prostu nie ujawnili. Lech Kaczyński wprost powiedział, że raport jest niewiarygodny, że jest mieszaniną faktów i pomówień, no bo to jest dzieło konfabulanta Antoniego Macierewicza. Sylwia Białek. Tak, z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim, ja rozmawiałam i powiedział właśnie, że tam fakty mieszają się z opiniami, z różnymi wymyślonymi rzeczami, że żadnej politycznej bomby tam nie ma. Ciekawe jest stwierdzenie właśnie... Rzecz, rzecznika prezydenta ministra Rafała Leśkiewicza, który mówiąc o tym, że to nie ma służyć eskalowaniu właśnie wojny politycznej między rządem, czy prezydentem, czy w ogóle na scenie politycznej, to on to powiedział, informując o tym, że ten aneks do raportu będzie opublikowany, tak jakby z góry wiedział, że dokładnie... To y, ma na celu te, opublikowanie tego aneksu. Grzegorz Osiecki, jak to wydarzenie łączy się z rezygnacją szefa BBN-u no, Sławomira Censkiewicza, To również wydarzenie z tego tygodnia. No to... Łączy się na pewno w ten sposób, że to była jedna z ostatnich czynności szefa bbn prawdopodobnie, albo podległych mu ludzi. Mówiło się, że to jego wielka misja. E, no tak, ale chodzi... To, I to, że bronił było, właśnie publikacji to, to, co było ostatnią czynnością, to była anonimizacja, bo jednak z tego, co było słychać, to ten raport w jakiejś mierze będzie zanonimizowany. Za czarny... On już trafił do... Ak akta właśnie Czarny marker. Tak, a, a potem się okaże, że widać, co jest pod spodem. Natomiast on już trafił do maczałków i mój syna, to myślę, że po prostu musimy spokojnie poczekać i zobaczyć, co z tego będzie, bo na pewno to jest tak, że dla części środowisk, zwłaszcza po prawej stronie, to był taki święty gral, który jak zostanie ujawniony, to wyjaśni w ogóle całą historię Polski do spodu. Inne reakcje są takie, no, że minęło 20 lat od produkcji tego dokumentu i że, te, że to już nie ma, nie gra większej roli i że te wszystkie wątki, które tam się znalazły, one już wielokrotnie dawno się gdzieś tam w mediach przewijały w takich burzliwych dyskusjach. Jakie miało być, no bo jak rozumiem, raport zakłada wszechpotężną, yy, wszechpotężny wpływ yy, służb, zwłaszcza no, wojskowych. No takiego w kuluarach no. tak to urosło, no, że to agenci tak. po prostu tworzyli struktury trzeciej RP. No taka zresztą była teza Antoniego Macierewicza. No, no ale jeśli, jeśli, jeśli rzeźbi tego świętego, rzeźbił tego świętego grala nikto inny, tylko właśnie Antoni Macierewicz, który pamiętamy bardzo dobrze, jak likwidował wojskowe służby informacyjne, ile kosztowało to państwo polskie odszkodowań, ile kosztowało ile to rażenia, Dokładnie oficerów tych służb. Pamiętamy, jak powstawały nowe służby. Polecam książki ludzi, którzy ze służb odchodzili i pisali nauczycielka geografii, pan od przyrody, tak się budowały nowe służby. Więc ja się nie spodziewam, żeby to było... No, ja nie wiem, dlaczego prezydent Karol Nawrocki to robi. Naprawdę nie rozumiem. Wydaje mi się nawet, że zwolennikiem... Była to zapowiedź kampanina może ale dlatego. Wydaje mi się, że nawet zwolennikiem odtajnienia tego nie jest Jarosław Kaczyński, którego brat, prezydent Lech Kaczyński, też się nie zdecydował odtajnić. I właśnie to, co przywoływałeś w wywiadzie z, w, chyba dla wprostu, powiedział, że no on to przeczytał i, no, i że Antoni Macierewicz ma takie tendencje, żeby odchodzić od faktów. Spodziewam się więcej publicystyki Albo zgadywania, będziemy zgadywać, zastanawiać się po 18 latach, o co tam chodziło. Bo, Jak jeszcze będzie część wykreślona, to już w ogóle będzie tyle domysłów, że no to, tak naprawdę będzie próba dopasowania no właśnie, nazwiska do, do, do, do działania. Akta Epstina, gdzie czasem anonimizacja polegała na tym, że całe strony były zaczernione albo były tylko widoczne pojedyncze słowa. Co prawda, tu Grzegorz przypomniał, że to tak zanonimizowano, że można było to <śmiech> programem komputerowym Nikt tego markerem ręcznie nie zaczerniał, tylko nałożono po prostu na pliktę te czarne barwy i to można było odczytać w różny sposób, ale no, można raport opublikować tak, żeby dalej połowy tego raportu, czy tego aneksu nie dało się przeczytać i się dlatego, można zanimizować dlatego, tak, żeby się nie dało tego komputerowo po podejrzeć. To co możemy zrobić, to spokojnie poczekać i zobaczyć, co, co z tego będzie, bo jak się rozmawia w pałacu, no, no, to tam z współpracownikami Karolana Wrockiego, to tam było słychać, że to, to, to nie będzie jakieś super sensacyjne. No ale przekonamy się. No, no, ale Kstina jest... też nie ujawniły bardzo wiele, nawet nie ja... wszystkie ujawnię, No to no, dalej Ale te z kolei teorie, jakie powstały wokół no, akta Kstina były naprawdę. Wystarczy, że dwa zdania były przy naszych aktach polskich. E, Michał, ja ciebie chciałem zapytać trochę o międzynarodową perspektywę, mianowicie em, o ten wątek postkomunizmu w krajach Europy Wschodniej, bo nie tylko Polska się z tym mierzy, z tą przeszłością, która jest ważnym wątkiem też w bieżących kampaniach. Tak, to prawda i w różny sposób kraje naszego regionu do tego podchodziły. No, Czesi sobie zafundowali ilustrację bardzo szybko, bardzo długą, z takim właściwie dziesięcioletnim okresem, kiedy wyłączeni praktycznie z życia publicznego byli ludzie, którzy, którzy byli częścią tego aparatu komunistycznego. I sobie w dużej mierze ten temat Czesi szybko i sprawnie zamknęli. Słowacy zdecydowali się na coś innego, na to, żeby nie ciągnąć po oderwaniu się od Czechosłowacji takich działań, więc wdali się w, w lata tak naprawdę e, politycznych, trudnych gierek, ujawniania, grania teczkami, e, e, postaci takich jak Wladimir Mecziar, opóźniło się ich wejście do NATO, więc w różny sposób sobie to próbowano poukładać i chyba nie ma jednego przepisu w ogóle na, na te działania, inaczej to jeszcze było na Węgrzech. Gdzie... Nie ma strategii, która skończyła się bezproblemowo. Tak, chyba nie ma, bo, bo też w Czechach na przykład, mimo tej ilustracji, mimo tego wszystkiego, to komunistyczna partia Czech i Moraw, to właściwie była partia na scenie politycznej jeszcze do niedawna, mocno obecna i obecna w w czeskim parlamencie, w Izbie Poselskiej. Także różne były te scenariusze. No, były takie kraje, gdzie w ogóle ta właśnie, cała elita się a, ale można, to pe można Można by się pokusić o taką tezę, że gdyby w Polsce lustracja była przeprowadzona wcześniej jakoś sprawnie, to być może nie byłoby wtedy raportu WSI. No no bo... Chyba ten czeski przedszyj... tej... przykład to pokazuje właśnie. Na koniec tej tak. części jeszcze chciałam zapytać Agatę Grądzińską. Czy Antoni o... Macierewicz nie zrobiłby jednak swojej komisji odrębnej obok y, sądów i tych sądów, bo jedne sądy y, wskazują lustratorów y, czy znaczy y, współpracowników słusznie i inne sądy wskazują niesłusznie. Wiesz, że Grzegorz, to nie jest takie proste, bo jeden komunista jest dobrym komunistą, a drugi komunista jest złym komunistą. Zależy, no, czy komunista temat, jest nasz, Czechach, czy nie jest nasz. Nawet może ilustracji? robić karierę w Trybunale Konstytucyjnym. Ktoś, kto był prokuratorem stanu wojennego, ale już nie może być marszałkiem ktoś, kto należał do PZPR-u. No taką mamy rzeczywistość. Ja, sobie, ja, Czecha, ja jeszcze ciebie zapytam na to koniec. Nie uh, lata później, tak. To będzie... Ciebie jako reporterkę zapytam. To będzie polityczne wydarzenie... Tego roku? publikacja tego raportu? Mm, na pewno będzie Medialne się ciągnęło. Z, z tego względu, że teraz mamy 30, 30 dni. Marszałkowie tak. Sejmu i Senatu mają 30 dni y, na ustosunkowanie się do tego dokumentu. Przy czym no, to ustosunkowanie nie będzie wiążące dla Pałacu Prezydenckiego. Co więcej, prezydent nawet jak nie dostanie tego ustosunkowania, to będzie podejmował y, właśnie decyzję. Ale przez to, że to jest rozłożone w czasie i taka właśnie y, y, bomba z opóźnionym zaponem to właśnie tylko pytanie, czym to się skończy? Czy to będzie właśnie... Niczym. No właśnie. <laughs> no tak mówisz dokładnie jak minister koordynator służb specjalnych, że tam już po 20 latach nie ma nic ale ciekawego, niczym, ale dla historyków... Na niczym na pewno nie skończy się program Suma Polityczna, bo to jeszcze nie jest koniec. Teraz przerwa, a potem wracamy do dyskusji o problemach opozycji i koalicji. Znowu poskładasz mnie 26 minut zostało do 21. Suma polityczna. Suma polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. W studiu są cały czas publicyści radiowej jedynki Grzegorz Osiecki, Michał Strzałkowski, Agata Kądzińska i Sylwia Białek. Raz Wszystko jeszcze się dobry się wieczór. Dobry Karol wieczor. Surówka cały czas przy mikrofonie i ostatnią część poświęcimy porówno po pięć minut na kłopoty koalicji i kłopoty opozycji. Od... One nie są takie same. One nie są takie same, ale będziemy porówno informowali o nich I będziemy na kolaczać w, w różnych miejscach, prawda? Tak? Zaczniemy też chronologicznie, żeby było sprawiedliwie, Mianowicie ten tydzień zaczął się od informacji, od pewnego spotkania. Spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. To nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że wcześniej doszło do pewnego sporu. Otóż w telegraficznym skrócie Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. To nie spodobało się prezesowi, który mówił o pewnych ruchach pasożytniczych, i zagrożył, że, zagroził, że osoby, które się w tym stowarzyszeniu znajdą, nie trafią na listy PiS. Potem było to spotkanie pojednawcze i pojednawcza konferencja. Będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. To trochę tak jak Brytyjczycy mawiają, horses for courses, czyli są różne konie na różne wyścigi. Prawdziwa ta zgoda? czy nieprawdziwa? Agata Kązińska. Ja znawczyni ja się Prawa się bardziej i martwię, Ja się bardziej martwię o kondycję Jarosława Kaczyńskiego, bo im dalej ten konflikt i dłużej będzie... Coraz więcej kolacji, prawda? I to jest kolacji. 7 godzin to poniedziałek, O coraz późniejszej porze. A, bo muszę pożre, powiedzieć, że o, spotkanie mimo, oczywiście było chyba u Adama Siedlachki. Wysiadować, się tak. No wysiadować, no, wysiadować, <grym> wysiadować, tak. No, ja, Myślę, że to jest, to jest trochę tak, że, że jest pokaz siły, jest pokaz jedności, było, było wspólne oświadczenie Morawieckiego i Kaczyńskiego, potem był wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Republiki, a w sobotę Całe trio, czyli Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński spotkają się na jednym e, evencie na alternatywie i będą opowiadać o programie. No tak, ale były też znowu przytyki na X-ie, Bo były Boheński mówił, że. Ale nie panowie plus... zeszli ze sceny, no właśnie. To towarzystwo zachwyciło się za umrzeń. Tak, i jedni zrozumieli co innego. Otóż ci, którzy kibicują wyrzuceniu Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości natychmiast odczytali z konferencji Kaczyńskiego, że stowarzyszenie zostaje zawiesione a więc nie ma już stowarzyszenia. Druga frakcja natychmiast wytłumaczyła, że nie, nie, nie, nie, nie, nie tak szybko, a wszystko musiał wyjaśnić yy, Bochenek. No jest to gra oczywiście na dalsze pozycjonowanie się Mateusza Morawieckiego w Prawie i Ale czy to jest, to mam pytanie już do Grzegorza Osieckiego, czy to jest gra prawdziwa, czy sztuczna? Bo są takie osoby jak Dariusz Joński, którzy twierdzą, że to jest wszystko na pokaz. Szachy 7D, ukartowane, tak, pokaz czytałem, dla nas wszystkich. Czytałem, czytałem to wszystko. <coughs> Oczywiście nie, nie, nigdy nie można wykluczyć, że coś jest ukartowane w 100%, ale to jak, jak, pulsują, te, jak pulsują te emocje i jak się rozmawia z oboma stronami i jakby skala zacięcia jaka jest, no to trudno, żeby nagle kilkadziesiąt osób czy kilkaset umówiło się, że akurat przed nami będzie odgrywało teatr i oficjalnie, i nieoficjalnie w takich Czyli nieoficjalnych Czyli to jest trochę rozmowach. tak jak e, to tłumaczenie, dlaczego lądowanie na Księżycu było prawdziwe, bo zbyt wiele osób musiałoby uczestniczyć w spisku. No, tak można to powiedzieć. Natomiast tak samo jest tutaj. Dla mnie to, co jest ciekawe w tym spotkaniu e, poniedziałkowym, to to, że no jednak to jest cały czas mamy do czynienia z sytuacją, w której yy, yy, Mateusz Morawiecki testuje prezesa i przesuwa granice i jednak mamy do czynienia w tej chwili z czymś, co można by Nazwać zalegalizowaniem frakcji w pisie, no bo tak, tak wygląda to stowarzyszenie, tak? Jeżeli ludzie się tam zapisali, parlamentarzyści się zapisali i oni nie muszą się z niego wypisywać, tylko zapisywać. Już automatu, nie zapisywać czy... więcej. Ale no, właśnie to już no, będzie tak, totalitarne no bo już nie można się do stowarzyszenia zapisać. No, Jarosław Jarosław to będą jak Bitcoin, tak? Że jest określona liczba z góry, więc ich wartość będzie rosła w takim razie. Nie, Sylwia białek. nie Jarosław Nie, że to jest, Czy to jest sukces Mateusza Morawieckiego? Bo to jest, pier, niektórzy mówią, że to jest pierwszy bunt, Mówiąc delikatnie, wobec Jarosława Kaczyńskiego, który ostatecznie został zaakceptowany przez prezesa. Powiem szczerze, że po tym poniedziałkowym spotkaniu, po tej poniedziałkowej kolacji były różne głosy, kto wygrał, prawda, w tym sporze. Niektórzy twierdzili, że Jarosław Kaczyński, ponieważ Mateusz Morawiecki właśnie już więcej członków do stowarzyszenia nie przyjmie, ale moim zdaniem wygrał Mateusz Morawiecki, który po pierwsze przesunął dokładnie tę granicę, na co sobie może pozwolić, po drugie przypomniał o sobie, bo jednak jak Prawo i Sprawiedliwość wskazało na kandydata, na premiera Przemysława Czarnka, to Mateusz Morawiecki stał y, y, w drugim szeregu, a dzięki temu poniedziałkowemu spotkaniu y, on wrócił do gry, ale w ogóle to było ciekawe, właśnie nie konferencja, tylko oświadczenia, ponieważ pierwszy zabrał głos y, Jarosław Kaczyński, który mówił o tych dwóch płucach, później rozkręcił się Mateusz Morawiecki, który opowiadał właśnie, jak Stowarzyszenie będzie prawo i sprawiedliwość wspierać i jeszcze na koniec y, szybciutko dodał głos też Jarosław Kaczyński, że przypomniał, że tak naprawdę to Stowarzyszenie to teraz będzie Rada Ekspercka, żeby nie mieli ci członkowie Stowarzyszenia wątpliwości, że skrzydeł nie mają co rozwijać. Michał Strzałkowski, Ciebie zapytam znowu o spojrzenie międzynarodowe. Politycy PiSu często mówią o tym, że chcieliby stworzyć taki szeroki parasol um, po prawej stronie, dokładnie na obraz e, republikanów Ronalda Reagana. Jak to wygląda właśnie w Stanach Zjednoczonych? No bo przecież tam też w, wśród republikanów mamy bardzo, bardzo różne frakcje, które muszą żyć pod jednym namiotem. No i często im się to nie za bardzo udaje, no przecież... Aha najpierw ruch Herbaciany, potem ruch Maga Donalda Trumpa, no to jest ruch, który wyrósł na tym, że się te frakcje ze sobą wewnątrz partii republikańskiej bardzo mocno e, kłóciły, bardzo mocno się zwalczały, więc budowanie partii szerokiego namiotu bez e, jakiegoś jednego, jedynego lidera, który rzeczywiście trzyma to wszystko bardzo twardą ręką jest, wydaje mi się, bardzo trudna. Jarosław Kaczyński słabnie, e, choćby z naturalnych powodów, no, wiek, e, e, coraz więcej e, tych de, delfinów, którzy by się tam chętnie Pokazali, no kiedyś sobie lepiej z nimi radził, teraz mam wrażenie że musi się z nimi po prostu poukładać. I w Ameryce to się wszystko skończyło tym, że no któraś frakcja, czyli ta skrajniejsza frakcja wygrała, bo czasy przyszły takie, że się ludzie zwracają ku radykałom, no ale partia demokratyczna tak samo swojego szuka y, swojej tożsamości. Też to się różnie przejawiało. Właśnie dalej chyba szukają demokraci swojej tożsamości. Republikanie jakoś się znaleźli. Ja jeszcze Proszę, ostatnie że... zdanie no, i Szecki. Bo wydaje mi się, nie, nie wiem co sądzi o tym Agata, ale mi się wydaje, że to spotkania nie, nie zasypało w ogóle tej wrogości, która jest. Nikt tam sobie nie będzie u, u, ufał. I do przesilenia może dojść w trakcie układania list wyborczych dużego. Ja no. uważam, że wtedy zobaczymy, kto jest zwycięzcą, a kto przegranym. Przejdźmy do kłopotów koalicji i tutaj jest e, ciekawa sytuacja dlatego, że nasi publicyści różne kłopoty różnie oceniają. To znaczy na przykład takie osoby jak Grzegorz Osiecki, który jest tutaj po mojej lewej, uważa, że w koalicję może uderzyć kryzys w służbie zdrowia. W tym tygodniu mieliśmy czarny tydzień, protest w szpitalach powiatowych. E, kulminacją była minuta ciszy, która miała zwrócić uwagę na katastrofalną sytuację w tych placówkach dyrektorzy tych szpitali przekazywali reporterom Polskiego Radia. Jak trudno tak naprawdę jest? Miesięcznie brakuje mi do funkcjonowania spięcia budżetu milion sto. Na obecną chwilę mam stratę 3 miliony za ten rok. Po prostu jest walka każdy dzień o przetrwanie finansowe, żeby nas nie opuścił personel, bo nie ma płaconych kontraktów na bieżąco. Dostawcy również nie mają za usługi płacone na bieżąco, więc pod tym względem jest naprawdę katastrofa. A do tego dochodzą jeszcze przekładane badania diagnostyczne po tym, jak de facto wprowadzone zostały limity. Grzegorz Rzesiecki. No na pewno to jest tak, że yy, tu nie ma jednego prostego wytłumaczenia i to jest efekt takich zjawisk, które widzimy od kilku lat i gdzie wina się rozkłada pewnie na poszczególne ekipy, bo najpierw PiS miał kampanię wyborczą i jakby nie, nie robił, nie porządkował, a potem z kolei jak obecna koalicja doszła do władzy, to liczyła na to, że za rok będzie prezydent, to wtedy się wszystko poukłada. Efekt jest taki, że rządzi już ponad dwa lata i że się nie, nie udało ułożyć i jakby te problemy w tej chwili eksplodują. Bo, no bo sytuację mamy taką, to Łukasz Kozłowski, który przygotowuje takie raporty o stanie NFZ-u i finansach NFZ-u, dosyć dobrze opisuje, że od 2016 roku ceny świadczeń rosły trzy razy szybciej niż inflacja. To widać w pensjach lekarzy, ale dzisiaj doszliśmy do sytuacji, w której w każdym miesiącu brakuje 2 miliardy złotych. Jak to było jeszcze dwa lata temu i jak ta suma była na przykład, nie wiem, 800 milionów czy coś takiego, no to było coś, tak, to była suma, którą można było zażyć, ale 2 miliardy miesięcznie, to, jest, to to, to już jest kwota, którą trzeba, którą widać w świadczeniach. I to w tej chwili uderza. I jakby tu się zbiega kilka różnych rzeczy, natomiast Pewnym problemem jest to, że nie widać w tej chwili no, takiej odwagi w, do, do zarządzania tym problemem, ponieważ on jest bardzo ryzykowny politycznie. Były, są recepty, one leżą na stole, tak. tylko że podjęcie ich wymaga politycznej odwagi i być może poniesienia politycznych kosztów, ale też jakichś uzgodnień i to jest bardzo trudne. Grze Agata Kącińska. Grzegorz na ministra zdrowia. Ja bym proponowała, naprawdę, bo to, oj, wszyscy, którzy tu siedzimy, wiemy, że to jest najmniej najmniej chętnych zawsze, żeby ten resort obejmować. I tak, słyszałam taką nieoficjalną jest, opinię ze strony koalicji, że to nie jest tak, że się zabijają o jest, stanowisko jest ministra jest dokładnie zdrowia, tak, politycy. jak powiedział Grzegorz, że żadna partia, żadna partia sobie na to nie pozwoli, żeby znaleźć odważnego, który pod szyldem tejże partii wyjdzie i powie, kochani Polacy, prawda o finansach w zdrowiu jest taka i taka, a to oznacza to i to. To oznacza i dla was cięcia, i dla lekarzy y, oszczędności, i, i być podatki. może likwidację, i być może y, y, niektórych Ech. tych y, świadczeń i też oddziałów, i być może właśnie wyższe podatki. Żadna partia tego... Nie no Ćwiczyliśmy to rok temu, jak koalicja obniżała jednocześnie składkę zdrowotną, wiedząc, że tych pieniędzy i tak jest za mało. Pamiętasz, jak pod kancelarią premiera, kiedy Jarosław Kaczyński był premierem, było Białe Miasteczko. Kolejne lata, kolejne rządy, zawsze te białe fartuchy, dziś, teraz w tym tygodniu był to czarny protest, ale te białe fartuchy z przy każdej władzy A to ja są tylko, na ulicach. Tylko A, dodam, że szkoda, szkoda, że jakby nie udało się jednej czy drugiej ekipie, bo Absolutnie. teraz naprawdę wzrasta, pieniądze na zdrowie od kilku lat wzrastają systematycznie dzięki przyjęciu przez PiS tak zwanej ustawy nakładowej i one rosną w procencie PKB, natomiast jakby nie ciężko jest zarządzić problemu, bieżącym procesem. Sylwia Białek, jeszcze o dwa inne wątki cię zapytam. Wewnątrz koalicyjny pierwszy to jest wotum nieufności wobec Pauliny Henich-Kloski to też przyszły tydzień a drugi wątek dotyczy wyroku NSA i związków par jednopłciowych no tutaj nie ma zgody z z koalicji z tego właśnie. względu znaczy... Bo są dwa stanowiska. No nie będziemy, bo tutaj ci, którzy uważają, że tra transkrypcja powinna następować już automatycznie, no mówią, że nie będziemy tutaj na podstawie wyroku CUE decydować o tym, jak ma prawo w Polsce wyglądać i tylko czekają na ustawę. Niektórzy czekają na rozporządzenie, więc mówią, że tym blokującym właśnie jest resort spraw wewnętrznych. No i na tym polu moim zdaniem... Porozumienia nie będzie, więc do każdego przypadku będą sądy podchodzić, urzędy będą podchodzić indywidualnie i rozstrzygać. No ale myślę, że właśnie w najbliższym tygodniu to większym problemem dla koalicji będą głosowania nad wotami nieufności wobec dwóch pani minister. Właśnie pani minister zdrowia i pani minister klimatu. No, moim zdaniem trudny tydzień przed koalicją rządzącą, po pierwsze dlatego, Ale że... To będzie... jest porozumienie, że będzie głosowanie w obronie ministrów. To chyba jest dogadane mimo wszystko. No tam zawsze ktoś może, kto ma jakieś żale, z, chociażby właśnie... Będzie, będzie wykorzystywał do tego, żeby dokładnie... Tak. Natomiast myślę, że pre premier trochę zdyscyplinował koalicjantów. Nikt się w nie nie zatrzaśnie. Tak no mówi. a poza tym to jest ważna technika głosowania, bo to, to, o czym warto pamiętać, to to, że żeby odwołać ministra, to trzeba zebrać większość ustawową, czyli 231 głosów. Co oznacza, że jak Ktoś chce zaszkodzić ministrowi, czy dać wyraz, że mu się nie za bardzo podoba, a jest w koalicji, to wystarczy, że się wstrzyma od głosu i to działa dokładnie I tak, tak samo jak nie, za, ale już, yy, w innych krajach. Jak, jak można głosowanie naciągać głosowanie, też biegało? stronę. Do, do którego momentu możesz mówić i stawiać żądania wobec y, konstytucyjnego ministra z rządu, którego tworzysz koalicję? Powiedz mi, no bo jeśli w poniedziałek. Klub Polska 2050 czeka na pełninę. I zobaczcie też, nawet większy raban robią wokół ministry klimatu niż wokół ministra środowiska. To jest prawda? Tak. I jak pytamy polityków, czy zapraszają, czy się spotykają? A no tak, ale, ale do mediów. Sza o szan szantażem idą i mówią jak nie przyjdzie, to o, o, o i jest grożenie no, bardzo. Jest tak. to, to, to, do do nie idzie, Michał Strzałkowski, do Ciebie jak skoro ma, mam o, jeszcze o, tak, pytanie Oczywiście, o prośbę tak. o takie rozstrzygnięcie, dlatego że chciałbym, żebyśmy Oj, powiedzieli też spróbuję. o kryptowalutach, o zonda krypto. To był też bardzo ważny wątek tego tygodnia i powraca pytanie, w kogo to uderzy. Patrząc na przykład Stanów Zjednoczonych, innych krajów, kto tradycyjnie przy takich aferach jest bardziej poszkodowany w politycznie? Prawa czy lewa strona? Czy nie ma reguły? To trudno powiedzieć, bo y, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy bardzo głośny upadek giełdy FTX, y, to był zeszły rok bodajże, y, i tam to się skończyło wysokim wyrokiem dla założyciela tej giełdy, 25 lat A tam jadzienia. też prawa strona promuje kryptowaluty. Promuje, ale to się aż takim politycznym nie skończyło, bo tam aż takich nie było historii, żeby się naprawdę z tym człowiekiem ludzie fotografowali, żeby się tam właściwie włączali w promocję tego... Sportowców yy, nie tak? Tak, dokładnie. Tam, a, i, tak jak przypomniałem sobie tutaj przed tą audycją tę aferę giełdy FTX, to tam nie wyparowały wszystkie pieniądze z tej giełdy. Tam wyparowała tylko część pieniędzy z tej giełdy. Tam się udało części ludzi poodzyskiwać te, te pieniądze. E, a i tak się to skończyło 25 latami więzienia. Ten człowiek który był założycielem, też nie uciekł. Znaczy, on uciekł, ale do miejsca, z którego go ściągnięto do, do Ameryki, więc no, afera byłabym powiedział nawet chyba mniejsza niż Została nam minuta, więc poproszę jeszcze Grzegorza Osieckiego, Agatę Chodzicką ja... i Sylwii Białko rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie, w kogo uderzy ta afera. No ja tylko chciałem powiedzieć, że wyborców mamy 30 milionów, a poszkodowanych jest 30 tysięcy, więc mówiąc brutalnie, to podejrzewam, że za parę miesięcy już nie będziemy w ogóle o tym pamiętali. Ale pamiętamy o Ambergold, a to też nie jest tak, że mieliśmy miliony poszkodowanych. Ale tam, tam, były, tam były jednak, no, no tam była kwestia, zrobiła się polityczna, bo to były zarzuty z bliskich związków z rządem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, ja myślę, że... Agata Nie, ja myślę że, że to będzie takie paliwo, na którym ta strona rządząca będzie jechała do, do wyborów, ponieważ jest też tego, jest też potencjał na to. Pytanie, kto założył te zondę krypto, czyli kapitał stoi, gdzie są teraz pieniądze, gdzie są spółki. Pan z paszportem z Izraela, a rachunek znaleziony poda wirtualna Polska na na remont. Sylwia Białek na koniec. Będzie tak. tak. tak. to ten temat, będzie się w najbliższe miesiące, Nie to przed do... nami właśnie aneks do raportu e, o likwidacji WSI, a druga kwestia to właśnie e, e, e, zonda krypto i w ogóle kryptowaluty. I ciekawie będzie przy trzecim podejściu, bo rząd pracuje e, nad e, tak. ustawą, którą e, no wiadomo, że parlament przyjmie, trafi na biurko Więc prezydenta, no, na no i moim zdaniem tutaj będzie miał e, bardzo do, do tego prezydent, co z tą ustawą zrobić. I wrócą nasi publicyści. Grzegorz Osiecki, Michał Strzałkowski, Agata Kącińska i Sylwia Białek, bardzo wam dziękuję. A dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy. Karol Surówka. Jedynka. Polskie Radio. Z najbardziej imponujących pałaców w Polsce, zwany Łódzkim Louvrem. Zagrał w wielu filmach, między innymi w legendarnej już Ziemi Obiecanej. Jakie kryje tajemnice i artefakty związane z włókienniczą potęgą i królem bawełny? Pałac rodzinny Poznańskich, dziś Muzeum Miasta Łodzi, czyli jedyne takie miejsce. Nie zabraknie także łódzkich historii związanych z pracą artystyczną Andrzeja Seweryna, który właśnie kończy 80 lat. Zapraszam do Łodzi, jutro od 9.00. Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Na granicy województwa wielkopolskiego S5, a na wysokości Rawicza dokładniej, pali się samochód osobowy. W tym momencie nie jest możliwy przejazd do Wrocławia. Droga została zablokowana. Na czas akcji gaśniczej utrudnienie w ruchu potrwa tam przynajmniej do 22.30. Najlepiej zjechać z ekspresówki i przejechać. Drogą wojewódzką numer 309 przez sam Rawicz i w Lesznie ponownie zjechać na ekspresówkę. Od dłuższego czasu natomiast nie można przejechać płynnie przez autostradową obwodnicę Wrocławia, czy też autostradę A8. To na odcinku węzeł Wrocław Stadion, Wrocław Północ. Jest poważna kolizja, bo aż pięciu samochodów osobowych. Dwa pasy są zajęte i to informacja dla tych kierowców, którzy mają w planach przejazd do Warszawy. Ten korek i tak już zdecydowanie się skurczył, jednak cały czas widać na mapach, że ustawia się sporo samochodów. Warto wybrać alternatywny przejazd i w stronę Warszawy przejechać na przykład Krajową Piątką. Natomiast w województwie małopolskim na drodze krajowej Krajowej nr 7 między Krakowem a Myślenicami. Przed 20. zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zakopanego. Natomiast Droga Krajowa numer 62 to odcinek Radziejów-Włocławek w pobliżu miejscowości Skibin. To województwo kujawsko-pomorskie. Tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych i też niestety, jak informują służby, jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch naprzemienny. 22 513 11 11 to jest numer do Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście prosimy o informacje z dróg. Z dróg powtórzę raz jeszcze: numer telefonu 22 513 11 11.